Znów gańdzia mafia, wjeżdża na kwadrat Kręcimy to ziom, a im znów spina są. Ciu w tyłek hejtą, mamy na niej gruby bat, niech usłyszy on na świat Idź jak ci jebie blant. Znów swoje tak od lat Wciąż nie mili dla szmat Nawet mama mówi, mi bym znowu wrzucił to na blad. Życzysz mi, bym złamał karg, znów łamie follow up Wiesz jak jest ziomuś, to znów gra dla ciebie brat Dębem, stoi ostra gwardia, marzonki jak nie ogarnia wstępie wzrok twój, śledzi ruch mu z nami Nie jeden wariat, Przemyśl krok swój Zielonego gardła oni dali, znowu cynk mi to rapu, najwyższa karta Gra zachodu warta, kiedy ze mną jest mój ziomuś, nie licz, nie licz, tu na farta Jeśli wejdziesz nam pod nogi, ziomuś od sąsiadów skarga, tym ze stropu leci, ziomuś na głośniku volum na full podkręć, ziomuś, po niedobry plonziom Rymem, siekam jak Thompson łap, gadzia mafii, ziom jak to z bontą ziomką, po nie bongo Zielono, tu ja w kongo przejmujemy Twoje konto, pione, zbijam swoim ziomkom do nie ma co się dziwić, że mi bratem każdy ziomek, który jak szywi, że rap idzie w taką stronę w mojej pamięci Tupak biegi na bok i do łodygi Rozumiemy się na migi, ja i mój ziomek Ze mną moje ziomki, żadne oddawane, nigga widać to To są follow upy, jak nie łapiesz, wyłącz to Nikt nie gubi flow, moje ziomki chętne ho Chociaż w nie jesteśmy, coś pierdolisz, jebać to których będzie finał, nigdy ziomkom tu kryminał Jeszcze raz, pierwsza liga, po całej Polski ziomki, na szachownicy nie piąki Więc tony sosu, dawaj to Ziomka, witam, wi wit Kręci moja mafia gro, dla nas jest Lejlo Fuck the police, jak like filkolis Can you feel nasze zoli Skąpię bit jak tong, bo moje ziomki lock, ho. To nie styl na kok, nie London, nie Soho Tu moje ziomki są, wiesz co się kręci ziom to, to nasza druga płyta i to czuć i to widać Szybko jak też że Ziomu, ziomu, się, Police is coming. I znów goni. wszystko gra, gdy ze mną najlepszy ziomek Znamy się od lat, jak z gandziem i kielonym Przemierzamy razem świat i chodzi, gramy z ogniem Nie ma czego się bać, kiedy przy mnie mój ziomek Mój ziomek, mój ziomek Mój ziomek, mój ziomek Mój ziomek, mój ziomek Mój ziomek, mój ziomek nie ma drugiego takiego kota jak Mój ziomuś, do znaczy płynie flota Zawsze przy mnie mój ziomuś, nie poróżnisz Żadna kwota, dobrze wiesz o tym ziomuś Jak masz tu z tego topa, dawaj Skręcę ci ziomuś, ze mną pierwsza Liga, tylko najlepsze ziomki Twoi to marne członki, cienkie piąki Jak słomki, chcesz nam zrobi krzywdę Pójdę i ogarnę gloki Łoki-toki policyjne, raportuje Kroki, bo mafia znowu Kradnie flał czekaj ziomek na show. Hejterów bolą dupy, mówią kurwa Znów tu są, Twerkują dobre Tupy zjeżdżają super low Płucują całe grupy, lecą salwy Po, po, Oddam za ciebie życie, jeśli trzeba będzie ziom Póki co tu na szczycie odcinamy znów kupon a więc week week, to ja z lekko Leko, piek, piek, lolek Duży plik, plik i zdrowia wszystkim Moim ziomom Mój ziomek jest nie je tylko, by mieć razem high. Pomaga mi, kiedy przeciw mnie jest cały kraj Pomaga mi, kiedy inni tylko kminią łaj Moi wrogowie bądź, baj, baj, Jestem ba. z i wiem, ja i ziomek Jeden cel wy wyjewam, mam na opinię i fej Mój ziomek jest tam, gdzie gra Mój ziomek jest ze mną i on nie dba Nigdy nie jest tam, gdzie morda psa Mój ziomek od lat, ten sam go znam Mój ziomek, mój ziomek, oh. zawsze tylko szczerze gra Ziomek, mój ziomek, mamy to samo DNA HTA i GM fan, nic nie podzieli mam Ziomek twój ziomek, mój ziomek, mój brat I znów wszystko gra, gdy ze mną najlepszy ziomek Znamy się od lat, jak z gandziem i Przemierzamy razem świat i chodzi, gramy z ogniem Nie ma czego się bać, kiedy przy mnie mój ziomek Mój ziomek, mój ziomek Mój ziomek, mój ziomek Mój ziomek, mój ziomek Mój ziomek, mój ziomek, mój ziomek, mój ziomek. Ta. Mam flow, styl, ty ziomku masz A nie troll, sztyl, czy zdradziecki judasz Lamusy Buda upadają jak domino My w trudach kolejny rok mamy to To ta ludzi, którzy ze mną od lat ziomar, Wysoko jak haj, leci znów zbita piona Twardzi jak konan, wiem kto jest kto Życie jak żar i smoł, my to hartowane szkło to, to, to, to, to leci dla braci, dla tych co kumaci graj w porządku, jak szacunku nie chcesz stracić To leci dla siód, co mają dobry spust Krust na ruszt i po GM kur. Wypuściamy kłęby chmur, tu nas zdrowy bóg Jak chiński mur stoimy, choć też pękła w dwóch idę na bank, z tobą nawet w ciemne bagno Mogę liczyć na ciebie, gdy zapanuje hardko Cała Polska, Silesia, Katowice Moje ziom, da twoje ziomkie Kenda Gadzia Mafia, Kenda Smoke weed everyday